Thank <laughs> you. Zaczynamy. Jestem Ibiki Morino, wasz nadzorca. I od tej chwili... ...wasz największy wróg. <śmów> Najpierw wy, kandydaci z wioski ukrytej w dźwięku. Dość tego! Kto wam pozwolił walczyć? Chcecie zostać zdyskwalifikowani? Przepraszam. To nasz pierwszy raz. Dlatego jesteśmy trochę wyrywni, proszę pana. Hmm. Powiem tylko raz, więc słuchajcie. Nie będzie żadnych walk pomiędzy kandydatami. Żadnych pojedynków bez zgody waszego nadzorcy. Ale nawet wtedy użycie zabójczych technik będzie zabronione. Każdy, kto zechce mi się sprzeciwić, zostanie natychmiast stąd wyrzucony. Zrozumiano? Hmm. Bez zabójczych technik? Nięczaki. <śmiech> To załatwione. Przejdźmy do pierwszego etapu waszego egzaminu. Dajcie nam swoje zgłoszenia. W zamian wszyscy otrzymacie numery. Według nich zajmiecie wyznaczone miejsca. Jak tylko usiądziecie, zaczniemy test pisemny. Co takiego? On powiedział... Pisemny? Nie! Tylko nie to! Ruszamy! Egzamin na Chunina rozpoczęty! Eee, nawet nie wiem, gdzie siedzą pozostali. Zostałem sam. Eee, to katastrofa! Hmm, Naruto czekają ciężkie chwile. Egzaminy pisemne nie są jego mocną stroną. Naruto hmm? O, Hinata, skąd się tu wzięłaś? Nie zauważyłem cię hmm. Chciałam ci życzyć powodzenia i w ogóle o, Dzięki Ojej, nie widziałem jej huh? Nawet kiedy jest to tak, jakby wcale jej nie było Wszyscy patrzą na mnie Musicie się dowiedzieć o kilku zasadach nie będę odpowiadał na żadne pytania, więc dla waszego dobra lepiej się skupcie. Żadnych pytań? Co to za zasady? Dobrze. Zasada numer jeden. Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony w systemie redukcji. W przeciwieństwie do tego, do czego się przyzwyczailiście, zaczniecie z kompletem 10 punktów. Za każdą złą odpowiedź zostanie wam odjęty jeden punkt. Jeśli zawalicie trzy, końcowym wynikiem będzie siedem. A jak zawalę dziesięć, to moim wynikiem będzie zero. Zasada numer dwa. Drużyny będą oceniane na podstawie wyników wszystkich trzech członków. Co? To nie ma sensu. Z jakiej racji mamy być oceniani zespołowo? Cisza! Tak zostało postanowione, więc milcz i słuchaj. Dlaczego? Zasada numer trzy. Strażnicy, asystenci, rozmieszczeni na sali będą pilnować, żebyście nie ściągali. Za każdy taki przypadek sprawca straci dwa punkty ze swojej puli. Co? Ha? Ostrzegam. Oni mają bardzo dobry wzrok. Jeśli ktoś będzie miał pięć wpadek, jego test nie zostanie zaliczony. Pan, bardzo łatwo stracić te punkty. Ktoś, kto jest na tyle głupi, żeby dać się złapać strażnikom, nie zasługuje, żeby tu być. Już ja was przypilnuję. <grym> Jeśli chcecie być traktowani jak Shinobi, udowodnijcie, że na to rzeczywiście zasługujecie. Dobrze, spokojnie. Wiem, że dam radę. Sasukę też sobie poradzi. Więc, nawet jeśli Naruto dostanie 0, to może uda nam się przejść dalej. I jeszcze jedno. Jeśli jeden z kandydatów dostanie 0 punktów, to cała trójka oblewa. Co takiego? <grystanie> Oni mnie zabiją. Naruto? Ostatnie pytanie poznacie dopiero na 15 minut przed końcem testu. <grystanie> Macie całą godzinę. Zaczynać! Dobrze, skup się, dziewczyno. Tu możesz się wykazać. Błagam, nie zawal walnaru, to choć jedno! Co z nim? Nawet nie drgnie. Nie jest dobrze. On nic nie robi. Załatwi nas. <śmiech> o co ja się martwię? To tylko test. Robiłem trudniejsze rzeczy, Kumalski. Muszę się tylko wyluzować i jazda. Przeczytać pytania i znaleźć te, na które potrafię odpowiedzieć. Mam czas. Dobra, pierwsze. Aha, trzeba odszyfrować kot. Spoko! Mhm. Mm Rozumiem. Nie dam rady. Następne. Na wykresie linia B przedstawia trajektorię shurikena rzuconego we wroga C przez ninja A, znajdującego się na siedmiometrowym drzewie. Opisz wymaganą trajektorię przy założeniu, że C znajduje się w punktach D, E oraz E. Podaj również możliwy zasięg shurikena i uzasadnij swoją odpowiedź. <śmiech> Zadania bazujące na zasadach rachunku prawdopodobieństwa. To wymaga analitycznego myślenia. Bardzo zaawansowana rzecz. Naród tego nie rozwiąże. Nie ma szans. Tak naprawdę to oprócz mnie jedynie garstka osób będzie w stanie zrozumieć, o co tu chodzi. Hmm... Dobrze, to też pominiemy. Następne. Hmm... Każde kolejne zadanie jest trudniejsze od poprzedniego. Mm. <głos> Zaczyna być ciekawie. Nie zrozumiałem żadnego z tych przeklętych zadań. Klęska! Koniec ze mną! I co ja teraz zrobię? Co mam zrobić? Co robić? Co robić? <głos> Muszę zdobyć dużo punktów, jeśli mamy mieć jakieś szanse. Ależ to trudne? Prawie mam ochotę. Nie, nie mogę. Oni chyba chcą nas sprowokować, żebyśmy ściągali. Mam nadzieję, że Sasuke i Naruto się na to nie nabiorą. Nie, na pewno nie. Nawet Naruto nie byłby taki naiwny. Prawda? Dobra, spokojnie, bez paniki. Nie mam innego wyjścia. Tylko, żeby mnie nie nakryli. Ech! No właśnie, a co będzie, jeśli mnie stąd wytopią? Nie mogę tego zrobić. Ciekawe. Robią większe zamieszanie wokół ściągania niż wokół samego testu. A ci strażnicy, obserwujący każdy nasz ruch, Przyczajeni do skoku? Zauważyli kogoś. Dlaczego odejmują tylko dwa punkty? To nie ma sensu. Normalnie, kiedy ktoś ściąga, zostaje po prostu wyrzucony. Ktoś, kto jest na tyle głupi, żeby dać się złapać strażnikom, nie zasługuje na to, żeby tu być. Udowodnijcie, że na to rzeczywiście zasługujecie. Ale numer. Bardzo sprytne. Rozumiem. To coś więcej niż pisemny egzamin. Prawdziwym celem testu nie jest sprawdzenie naszej wiedzy, tylko umiejętności zdobywania informacji. To wszystko tłumaczy. Ci strażnicy dookoła. Te niewiarygodnie trudne pytania. To, że za ściąganie odejmują tylko dwa punkty. Bardzo sprytne. Ninja musi przejrzeć oszustwo. Oni nie zakazali nam ściągać. Oczekują tego. Mamy ściągać i nie zostać złapani. Tylko prawdziwi Shinowi poradzą sobie z czymś takim. To właśnie jest rozwiązanie naszego testu. Ciekawe, ilu z nich zrozumiało, o co tu naprawdę chodzi. Dalej, Naruto. Załap to. Rusz głową, zanim będzie za późno. Rusz głową! Eee, e, niedobrze. Bardzo niedobrze. Skoro w teście chodzi o to, żeby wykraść odpowiedzi i nie dać się złapać, to trzeba dowiedzieć się, kto zna właściwe rozwiązania. Hmm. Gara chyba to zrozumiał. Dobrze, kruku. Liczę na ciebie. Dobry tak, to wystarczy. Ha, super. A teraz punkt czwarty. No. Wnioskując z rytmu i częstotliwości ruchów... Tak, już wiem. Mi. Osiem, oczywiście. Lee, kiedy będziesz miał obraz popraw opaskę. Nie mogli kupić zegara elektronicznego? Aha! Czas ucieka. Trudno. Nie mam wyboru. Muszę ściągać. Zaraz nie mogę tego zrobić. A jeśli mnie złapią, Sakura i Sasuke mnie rozszarpią. Z drugiej strony, jeśli nie odpowiem na żadne pytanie, pójdę na dno i pociągnę ich za sobą. Tak czy inaczej, jestem martwy. Naruto? A? Jeśli chcesz, mogłabym... Mm. Pokazać ci mój test. Co takiego? Pozwoli mi od siebie ściągać? Dlaczego ona to robi? E? Chyba, że to jakiś podstęp. Jasne, że tak. Nie, nie wolno tak myśleć. Hinata nie jest taka. A jeśli Kiwa i inni zmusili ją, żeby mnie wrobiła? Nie, to im się nie uda. Ej, Hinata, mogę cię o coś spytać? Hmm? Dlaczego chcesz mi pomagać? Dlaczego? No bo... po prostu... No... Widzisz? Ja tylko... Nie chciałabym, żebyś stąd odszedł. Hm? Byłoby miło, gdybyśmy mogli trzymać się razem. To znaczy cała dziewiątka. Jako nabicjusza, rozumiesz? Rozumiem, dobry pomysł. A już myślałem, że chcesz mnie wrobić. <śmiech> Wybacz. <śmiech> Ale Park! Trzeba mieć szczęście, żeby usiąść obok kogoś takiego. <śmiech> Przecież jeszcze nawet nie zacząłem. D Dlaczego? Wcale nie ściągałem. Padłeś piąty raz. Zostałeś wyeliminowany. Co? Niemożliwe. Ty i twoi towarzysze macie natychmiast opuścić salę. Kandydat numer dwadzieścia trzy, koniec. Ach. Numer dwadzieścia siedem i czterdzieści trzy, koniec. To nie fair! Ja wcale nie ściągałem. Pst, Naruto! Zobacz, masz. A. A. Dzięki, jestem ci wdzięczny, ale nie. Hej, jestem wielkim ninja, ja nie muszę ściągać, wiesz? A, no dobrze, ale, ale jesteś tego pewny? O... Tak, poza tym byłoby mi bardzo przykro, gdybyś miała przeze mnie kłopoty. Troszczy się o mnie. Masz rację, to był głupi pomysł. Przepraszam. E, nie, nie przejmuj się. Zwariowałem. Powinni zbadać mi mózg. Odkąd to jestem taki uczciwy? Bia Saringa. Sharinga. Spróbuję kopiować ruchy jego ołówka. Bingo, to był strzał w dziesiątkę. Patrzcie ją, Rozkminia wszystkie zadania. Dobra, Sakura, muszę przyznać, że za tym wielkim czołem masz wielki mózg, który teraz popracuje dla mnie. Powinnaś czuć się zaszczycona. Nie każdego atakuje moim jutsu zamian umysłu. <śmiech> Świetnie. Ino użyła swojego Jutsu. Najwyższy czas. Dobra robota. Niech tak u Yonica pracuje dla nas. Dzięki, Sakuro, że pozwoliłaś mi się trochę rozejrzeć. Strasznie tu ciasno. Teraz jeszcze tylko zapamiętam odpowiedzi i przekażę je czodzie i Shikamaru. Numer 59. Koniec. Numer 33 oraz 9, koniec! Odpadło już 13 drużyn. Numer 41, koniec! Numery 35 i 62, koniec! Ej, tak nie wolno, ej! Ten jest niezły. Zimny jak kamień. Jest skupiony, jakby nic się nie działo. Hmm, nieźle jak na nowicjusza. nie połączonego z nerwem optycznym. Au. A, coś mi wpadło do ok Przepraszam. O co chodzi? Chciałbym do łazienki, można? Na wszelki wypadek muszę tam z tobą pójść. Oczywiście to zrozumiałe. Ochrona jest dość silna, ale ci strażnicy nie są tacy bystrzy, jak mogłoby się wydawać. Nie zauważyli, że pojawił się dodatkowy strażnik. Prawda, Kruku? Zostało tylko 20 minut, a ja nic nie zrobiłem. Już po mnie! Chyba, że za 5 minut podadzą dziesiąte pytanie. To chyba jedyna szansa. Skoro tak, stawiam wszystko na jedną kartę. Kumarski! Opracowani i udźwiękowieni wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom.